Rozdział dwunasty Wezwane do tablicy Nim Zuza i Nina zeszły na dół, Agata miała za sobą poważną rozmowę ze Straszewiczem, litr kawy w krwiobiegu i potworną ochotę na śniadanie. Stała przed otwartą lodówką, zapamiętując, co musi kupić, choć najkrótsza odpowiedź brzmiała – wszystko. Chwilę później cała trójka siedziała nad miskami płatków kukurydzianych z resztą mleka, a Agata streszczała przyjaciółkom rozmowę z sierżantem sztabowym. — To jest zwykle całkiem rozsądny facet — powiedziała Nina ostrożnie, o ile akurat nie podejrzewa mnie o morderstwo. — Przy odrobinie szczęścia nie popełni drugi raz tego samego błędu — rzuciła Zuza, żując niemal suche płatki. — Oj... – Nie zawierzymy przecież całkowicie jego zdrowemu rozsądkowi i talentom śledczym – zapewniła Agata. – Nauczone doświadczeniem wiemy, że najlepsze wyniki osiąga, kiedy mu odrobinę pomagamy. Zuza z ustami pełnymi płatków uniosła pięść w geście triumfu. Nina jęknęła z ulgą. – Jezu! – – Dobrze, że to mówisz. Bałam się, że całkiem ci na głowę padło i uwierzyłaś w tę jego śpiewkę o konieczności zachowania zdrowego dystansu do sprawy – powiedziała. Agata parsknęła pod nosem. Wiedziała, że bez mrugnięcia uszanowałaby jej decyzję, gdyby postanowiła zostawić śledztwo policji, ale byłoby to całkowicie wbrew ich instynktom. – Nie przesadzajmy. Niech działa – a my zajmiemy się swoim odcinkiem nitki. Przy odrobinie szczęścia dotrzemy do kłębka, powiedziała. Dobrze, że kupiłyśmy tablicę, zauważyła Zuza. Gdy przyjaciółki rzuciły jej zdziwione spojrzenia, wyjaśniła. No daj się spokój, już jedną zagadkę morderstwa rozwiązywałyśmy bez tablicy. Gdybyśmy ją miały, pewnie poszłoby nam dużo szybciej. Kto wie? Czy nie udało nam się tylko dlatego, że Litwin nie został zamordowany, tylko pokonany przez grawitację i zdradzieckie schody Niny? Tym razem wolałabym nie ryzykować, więc tablica w ruch! Tablica okazała się zresztą nie byle jaka. Wystarczająco duża, by nadawała się do szkolnej klasy, na solidnym, stalowym stelażu z kółkami obracała się wokół własnej osi. Z jednej strony miała suchościeralną białą powłokę, z drugiej powierzchnię korkową, na której można było przypinać pineski. Kosztowała majątek, ale Agata uznała ten wydatek za uzasadnioną inwestycję w przyszłość kursu. Najwyraźniej, zanim napiszą na niej choćby pierwsze zdanie konspektu, wymagała ochrzczenia udziałem w śledztwie w sprawie morderstwa. Przez chwilę zastanawiały się, czy nie zanieść tablicy na górę, do bawialni, zaraz obok ich sypialni, w miejsce bardziej ustronne i dyskretne. Przypomniały sobie jednak, ile ważyła przesyłka z tablicą. A zamówiły ją, zanim złożyły stelaż i całość stała się trójwymiarowa, jeszcze cięższa do lawirowania na schodach, które już dawno zyskały reputację morderczych. I tak jadalnia... Przygotowana wstępnie do goszczenia kursantów, otrzymała status murder roomu. Zuza z turkotem kółek wyciągnęła tablicę na środek wielkiego pokoju i ujęła niebieski flamaster. Dobra, zaczynamy od najważniejszego. W lewym górnym rogu napisała drukowanymi literami. Alibi. Czy znamy konkretną godzinę zgonu? Zapytała. Nie później niż o dziewiętnastej, odparła Nina. Wtedy Gerti znalazła nieboszczyka. To, czy sama go zabiła, a znalezienie ciała zgłosiła dla niepoznaki, będziemy musiały jeszcze ustalić. Niepokoi mnie jej nastawienie i być może kryminalna przeszłość. Wyciągnę więcej na ten temat z Roberta. Powinien coś wiedzieć, a jeśli nie, przycisnę dzielnicowego. Zuza przytaknęła i napisała kolejny nagłówek – podejrzani, po czym w rubryce umieściła imię Gerti z dopisanym znakiem zapytania. Może nie była to najbardziej prawdopodobna kandydatka na morderczynię, ale nie zamierzała jej skreślać tylko ze względu na wiek czy płeć. Poza tym każda teoria konkurencyjna wobec zabiła go żona była mile widziana. Myślę, że możemy to zawęzić. Gdy Straszewicz pytał mnie o alibi, nie pytał o cały dzień, tylko o siedemnastą, zauważyła Agata. Zuza od razu zanotowała odpowiednie informacje. Słuchajcie, skoro o tym mowa... I Agata opowiedziała o dziwnej sytuacji z Radiem Słupsk, o umówionym wywiadzie, który nie figurował w harmonogramie studia i o dziennikarzu, z którym korespondowała, a który przebywał na długim urlopie. Adres mailowy różnił się od tego podanego na stronie, dodała. Ktoś cię wrabia, powiedziała Nina stanowczo. Tylko w co? W wywiad, który się nie odbędzie? Czy po prostu nie chciał, żebym była w okolicy? Choć właściwie czemu? Gdybym została na miejscu, to przecież łatwiej mnie uznać za podejrzaną, odparła Agata. Zastanawiała się nad tym od rana. Najważniejsze, czy to się łączy. Czy to przypadek, czy może część planu? Głośno myślała Zuza. Głupi żart, czy zaplanowana strategia? Nie wiem, czy na tym etapie da się to ustalić. Mam maila, ale nie numer telefonu osoby, która się ze mną umawiała. Nie dotarłam na miejsce, więc nie wiemy, czy ktoś tam na mnie czekał, czy miałam tylko pocałować klamkę. Agata wzruszyła ramionami. Nina pokręciła głową. Moim zdaniem to dowodzi, że morderstwo popełniono z premedytacją, bo ktoś... Kto wysyłał te maile, wiedział, o której godzinie twój eks będzie martwy, powiedziała. Zgadzam się z Niną, stwierdziła Zuza. Gdyby ktoś chciał cię tylko wyciągnąć z domu na czas morderstwa, ale rzeczywiście zorganizował spotkanie z osobą, która dałaby ci alibi, można by pomyśleć, że cię chroni. Ale tutaj? wystawia cię na odstrzał i jeszcze tarczę na tyłku maluje. Jeśli dziennikarka powiedziałaby policji to samo, co mnie, wyszłoby, że kłamie, przyznała Agata, że próbuje sobie sprokurować alibi. No sama widzisz, premedytacja ze strony zabójcy, podsumowała Zuza, dopisując na tablicy 16.30. Wrabianie w Radio Słupsk. Fikcyjne alibi. Zróbmy pełną oś czasu, tak łatwiej wyłapiemy wszystkie kluczowe momenty. Agata wzięła drugi marker i zaczęła wypisywać najważniejsze wydarzenia dnia. Spotkanie z adwokatką, czterogodzinne załamanie nerwowe, wyjazd z Warszawy, pierwsze tankowanie, druga wizyta na stacji. W aplikacji bankowej na telefonie sprawdziła godziny transakcji kartą na stacjach benzynowych i zanotowała je. Nie wzięłam paragonów, powiedziała z ubolewaniem, na co Nina tylko westchnęła. No wybaczcie, nie wiedziałam, że będę potrzebowała kwitów. Teraz już wiesz. Musimy żyć tak, jakbyśmy zawsze ich potrzebowały, podsumowała Zuza. Coś w tym jest przyznała Agata. Ale uwzględniając czas jazdy, powinno się dać zlokalizować te stacje. Pierwsza była sieciówkowa, druga mniejsza, ale ze sporą częścią restauracyjną. Nie powinno być trudno ich znaleźć. Możemy to nawet zostawić Straszewiczowi i jego giermkom. Od razu poczują się bardziej zaangażowani, stwierdziła Nina. Szkoda, że ci komórka padła, bo nie ustalimy lokalizacji na podstawie danych zwierz. Następnym razem, gdy będę starać się o alibi, spróbuję nie dopuścić do takich zaniedbań. Zażartowała Agata. No raczej. Ale trzeba się liczyć z tym, że posądzą cię o celowe wyłączenie telefonu. Zauważyła Zuza. Wybroni nas monitoring, kiedy już znajdą stację. Dorzuciła Nina, widząc, że Agata przejęła się tą możliwością. Te cztery godziny bez śladu też nie wyglądają najlepiej, dodała Zuza. Cztery godziny to za mało, by dojechać z Warszawy do Ustki, zaoponowała Nina. Za mało, by to zrobić, jadąc z dopuszczalną prędkością. Ale kto udowodni, że nie obudził się w niej demon szos, stać ją na mandaty. Poza tym my wiemy, co wtedy robiła, bo my jej wierzymy. Policja może jednak uznać, że wyjechała z Warszawy zaraz po spotkaniu. Miała cały dzień, by tu dotrzeć, załatwić gościa, a potem wrócić na trasę, przejechać jakiś odcinek, zawrócić i dać się sfotografować na stacjach. Trudne, ale nie niemożliwe, zauważyła Zuza. Zuza! Mrok! zaprotestowała Nina, zerkając na przybitą Agatę. Nie, ma rację, przyznała tamta. Nie mówi nic, co nie przyjdzie do głowy policji czy prokuraturze, ale tu ratuje nas czas zgonu. Gdybym wyruszyła po dziewiątej, zabiłabym Aleksandra dużo wcześniej niż o siedemnastej. Chyba, że na niego czekałaś, zaczęłaś się w mroku i tak dalej podrzuciła Zuza i aż się skuliła pod spojrzeniem miny. Dobra, czyli kluczowe jest zdobycie dowodów, że o siedemnastej. 17... Byłam w trasie. I tu pomaga mi ulewa. Między 16.48 a 17.40 siedziałam w części restauracyjnej na stacji, piłam kawę i czytałam gazetę. Będę na nagraniu, mam dowód płatności kartą. Chwalmy Bogów, że nie płacisz wszędzie gotówką, stwierdziła Zuza. No dobra, czyli uda im się ustalić, gdzie byłaś w tym czasie. Trzeba tylko zadbać o to, by zdobyli nagranie, zanim pracownicy stacji je skasują. Wyciągnęła telefon i wybrała numer. Przyjaciółki patrzyły na nią z lekką dezorientacją. Panie Marku, mówi Zuza, mam do pana wielką prośbę, chodzi o śledztwo. Słuchała przez chwilę, a potem wyjaśniła. Panie Marku, ja się w nic nie mieszam. Skąd w ogóle taki pomysł? Dzwonię tylko, żeby mógł pan zabezpieczyć dowody zanim znikną, bo to dopiero byłaby w topa. Tak, chodzi o nagrania monitoringu z dwóch stacji na trasie Warszawa-Ustka. Mamy dokładne stemple czasowe płatności kartą, brakuje paru szczegółów, ale jestem pewna, że pan sobie z tym poradzi. Kadzić? Ja? Panu? No co też pan, panie Marku. Doceniam pana profesjonalizm i zaradność. Wyślę panu sms-em wszystkie szczegóły, jakie mamy, w tym screen z aplikacji bankowej potwierdzającej płatność. Nie, nie Tety nie mamy paragonów. Gdyby Agata zrobiła coś takiego, by potrzebować alibi, na pewno by je zachowała. Oczywiście wszystkie rozumiemy, że to dla pana teraz priorytet. Dlatego właśnie dzwonię, by pomóc. Garstka odpowiedział coś, a Zuza uśmiechnęła się z satysfakcją. już do pana leci MMS. I nie ma za co. Wiem, że mi pan nie podziękował, ale czułam pana wdzięczność przez słuchawkę. Powiedziała i pożegnała się z policjantem. Nina pokręciła głową. Prowokujesz go. Kiedyś cię zamorduję. A Straszewicz potwierdzi mu alibi, dodała Agata. Najważniejsze, że się tym zajmą, a my musimy odpowiedzieć na kilka kolejnych pytań, powiedziała Zuza. Myślę że najlepiej podejść do tego jak do fabuły, przy której trzeba dłubać tak długo, aż będzie się trzymała kupy. Czyli trzeba ustalić motywację bohaterów, orzekła Agata. Sposób i miejsce popełnienia zbrodni wybrano za nas, ale chciałabym wiedzieć czemu tu, teraz i akurat tak, a nie inaczej. Nie chlujnie, ale na tyle skutecznie, że nie ma świadków, zauważyła Nina. Myślę, że możemy założyć, że to nieprzypadkowe miejsce, ale musiało mieć przewagę nad bezpieczniejszymi miejscówkami. Na przykład taką, że to poniekąd moje podwórko, podsumowała Agata. I znów wracamy do hipotezy o wrabianiu prawie byłej żony, skwitowała Zuza. Pomyślmy, czego nie wiemy. Zaczęła pisać na tablicy kolejne nagłówki. Dlaczego zamordowany w ustce? Dlaczego teraz? Kto ma motyw, poza Agatą? Zagrożenia w pracy. Potencjalne punkty zapalne. Zagrożenia w życiu prywatnym. Komu podpadł? Zanim jednak zdążyły cokolwiek napisać w którejkolwiek z kolumn, rozdzwonił się telefon Niny. Odebrała i rzuciła półgłosem do dziewczyn. Kurier! Przez chwilę podawała rozmówcy wskazówki, jak dojechać na miejsce, bo najwyraźniej przegapił skręt w lasek koło zapadłego i błąkał się po osadzie, szukając adresu. Słowo daję. Jeśli pan mi tego nie dowiezie do domu, tylko porzuci gdzieś u sąsiadów, złożę skargę! Zagroziła Nina. Może wyjadę po niego? Zaproponowała Agata. Powinien trafić. Najwyżej zadzwoni jeszcze raz. Odparła Nina. Dobra, na czym stanęłyśmy? A, dlaczego tu i teraz? Miejsce wynika zapewne z tego, że Agata tu przebywała. Nasz nieboszczyk dowiedział się, że tu mieszka i przyjechał z niespodziewaną wizytą, zauważyła Zuza. Może i tak, tylko to by wskazywało na Agatę. Dlaczego ktoś inny miałby go zabić? Akurat tutaj, naciskała Nina. Żeby wrobić Agatę? Odsunąć od siebie podejrzenia? Może motyw jest na tyle warszawski, że dystans okazał się konieczny, by zmylić trop? Podpowiedziała Zuza i dopisała na tablicy pytanie. Kto chciałby wrobić Agatę? Bierzemy w ogóle pod uwagę, że to zbrodnia w afekcie, czy owoc przypadku i okoliczności, zapytała Agata. Czyli wpakował się gdzieś, gdzie nie powinien, zobaczył coś, czego nie powinien? dopytała Nina. Agata przytaknęła. To zostawia nas z niewygodnym pytaniem, zauważyła Zuza. Kogo mógł spotkać zaraz za naszym domem i co takiego zobaczył, że ktoś postanowił go wyeliminować? Jeśli przyjąć tę hipotezę, cała historia z Radiem Słupsk byłaby albo głupim żartem, albo złośliwością, a godzina i data morderstwa są kompletnie przypadkowe, zauważyła Agata. Przez chwilę patrzyły w milczeniu na tablicę. W końcu Zuza napisała: Bałkańskie déjà vu". Za kolejnych mafiozów to ja już podziękuję, westchnęła Nina. Oby życie jak czytelnicy, nie tolerowało powtórek z rozrywki, skwitowała Agata. Jeśli to nie przypadek z kategorii zbyt wiele widziałeś przypadkowy przechodniu, to motyw musi być osobisty lub zawodowy. Lista osób, które nie życzyły dobrze prokuratorowi musiała być długa, stwierdziła Zuza i dopisała. Sprawy wagi śmiertelnej. Co wiemy o jego życiu osobistym? – Poza tym, że nie chciał dać rozwodu Agacie? – zapytała Nina, przechodząc do kolejnego punktu. Agata wzruszyła ramionami. – Niespecjalnie się interesowałam, szczerze mówiąc. – Popytam znajomych. – Z tego, co słyszałam, miał dziewczynę, połowę młodszą, protokolantkę w sądzie. – Ciągnie się to już ładnych parę lat – Kilka miesięcy temu obiło mi się o uszy coś o ciąży, ale nie wiem, czy to prawda. Zuza zapisała na tablicy słowo partnerka i dodała z entuzjazmem. Doskonale. Żona i nowa partnerka to równie dobre podejrzane. Wasz rozwód się zbliżał i był nieunikniony, więc atmosfera w jego wierołomnym stadle mogła się robić napięta. Chwila, czemu? Czy dziewczyna nie powinna się cieszyć, że jej partner zaraz odzyska wolność? Zapytała Nina. Zuza posłała jej uśmiech. Tylko jeśli miała powody wierzyć, że to coś zmieni w jej sytuacji. Jeśli przez lata zwodził ją, że jedyną przeszkodą w deklaracjach i zobowiązaniach jest moja niechęć, by dać mu rozwód, bliski termin rozprawy byłby idealny, by powiedziała sprawdzam. – A nie wiem, jak spieszno było Aleksandrowi przed ołtarz – powiedziała Agata z namysłem. – Jeśli masz rację, to moim zdaniem miała lepszy motyw niż Agata. Jej nadzieje były świeże, zranienie wciąż bolesne – zauważyła Nina. Tylko należałoby udowodnić, że w dniu popełnienia zbrodni była w okolicy i zastanowić się, czy na śmierci Bartoszczyka zyskałaby cokolwiek poza zemstą. Mogła uznać, że piecze dwie pieczenie na jednym ogniu, załatwia wiarołące i wrabia mnie, jeśli winiła mnie za to, że nie mogą się pobrać. To jest możliwe, powiedziała Agata. Dobra, dopisujemy. Sprawdzić partnerkę, alibi i makaron na uszach, zdecydowała Zuza. Gong rozbrzmiał w całym domu jak wystrzał z armaty O, proszę! Kurier trafił do wodopoju, stwierdziła Nina i pobiegła do drzwi Pędząc w śliskich skarpetach, prawie wpadła na ścianę, gdy nie wyrobiła na zakręcie Otworzyła drzwi z impetem Po chwili ciszy wrzasnęła Pomocy! Dziewczyny! Proszę! Przyjaciółki wymieniły zaniepokojone spojrzenia i pobiegły za nią. Nina stała na podjeździe, otoczona pudłami. Kilkanaście sporych kartonów piętrzyło się, dorównując jej wzrostem. — Jezu! Myślałam, że bałkańska mafia wróciła i trzymacie na muszce! — jęknęła Zuza. Nina, z dłońmi na biodrach, patrzyła na drogę, którą odjechał kurier. – Kumacie, jaki cwaniak? – wypakował, zanim jeszcze wcisnął dzwonek. – A była dostawa z wniesieniem. – Nawet nie pokwitowałam odbioru – powiedziała wzburzona. – Dobra, zabieramy to, zanim nasiąkną wodą – zarządziła Agata, bo nieutwardzony podjazd po wczorajszym deszczu wciąż był jedną wielką kałużą, a kilka pudeł miało z nią bezpośredni kontakt. Wnosiły pudła do domu… Zostawiały je przy schodach i wracały po kolejne. Kiedy wtaszczyły wszystkie, były zmęczone i spocone. Olgierd nie żartował, że wysyła ci wszystko, co znalazł, jęknęła Zuza. Biorąc pod uwagę ciężar, nie zdziwię się, jeśli w jednym z pudeł znajdziemy dwunastoosobowy serwis obiadowy, dodała Agata. Cholera, część jest naprawdę mokra. – Muszę je rozpakować, zanim wszystko w środku namoknie – powiedziała Nina. – Wniesiemy to na górę? – Może wykorzystajmy stół w salonie? – zaproponowała Zuza, bo od sugestii dźwigania kartonów na piętro jej mięśnie ud zaczynały protestować zawczasu. – No dobra – zgodziła się Nina. Złapała jedno z bardziej przemoczonych pudeł, a ledwie je uniosła, spód z plaśnięciem puścił. A cała zawartość – listy, pocztówki, notesy – wysypała się na podłogę. Przeklinając, rzuciła się, by je zbierać. Część kartek nosiła już wyraźne ślady wilgoci. Zamorduje go, jak wróci. Warknęła, prostując w palcach pofałdowany cienki papier listowy. Kurierzy zawsze wracają... Powiedziała Zuza sentencjonalnie, pomagając jej zbierać papiery. I zawsze dzwonią dwa razy, dodała Agata, podnosząc notę w grubej okładce ze sztucznej skóry. Zajrzała pod okładkę. Wygląda na dziennik, ale nie ma dat na stronie tytułowej. Przekartkowała zawartość. Są w środku, więc nie jest źle. Tymczasem Nina biegała między korytarzem a salonem, rozkładając mokre listy na szerokich parapetach. Gdyby miała sznury do suszenia prania i klamerki, mogłaby je rozwiesić. – Nie martw się, możemy je uprasować jak wyschną – pocieszyła Zuza, przynosząc kolejne kartki. Agata przeglądała notes z rosnącym zainteresowaniem, gdy w jej kieszeni rozdzwonił się telefon. Na ekranie widniał numer Straszewicza. Odebrała natychmiast. Panie Eugeniuszu, wiadomo coś? Pani Agato, takie głupie pytanie. Zna pani pin do komórki męża? Technicy osuszyli aparat, ale jest zahasłowany i po trzech próbach się zablokuje, a to spowoduje grubszą obsuwę. Agata potarła miejsce, w którym zbiegały się jej brwi, kiedy ich nie wyskubywała. Nie mam. 100 – Stuprocentowej pewności – przyznała. – Ale gdybym to ja miała się dostać do tej komórki, zaczęłabym od 1508. Jeśli to nie zadziała, to spróbowałabym 1769. – Czemu akurat takie? – zainteresował się Straszewicz. Agata westchnęła – Napoleon Bonaparte, ulubieniec Aleksandra. Mój mąż pisał nawet magisterkę o wpływach kodeksu cywilnego Napoleona na współczesne przepisy. Identyfikował się z nim we wszystkim poza kompleksem wzrostu i umiłowaniem do nieświeżych kobiet. To cytat. Straszewicz przez chwilę milczał, po czym podziękował i się rozłączył. Agata pomyślała, że przydałoby jej się to miejsce w pamięci, które wciąż zajmowały głupoty związane z jej prawie byłym mężem. Tak czy owak, skoro mieli jego komórkę, może wkrótce natrafią na jakiś solidny trop i zdemontują gilotynę, która zdawała się czekać na jej głowę. Nie mogła jednak liczyć, że tak się stanie. Musiała udowodnić, że to nie ona zabiła kanalię wskazując prawdziwego sprawcę. Jeśli go znajdzie, może nawet wyśle mu do aresztu kwiaty albo bochenek chleba z pilnikiem. Jednak dopiero wtedy, gdy jej niewinność zostanie jasno udowodniona i dostanie to na piśmie. Dobra, rozdzielamy zadania. Zarządziła.